Pierwsza miłość, trwanie w pierwszej miłości, opuszczenie tej miłości, dosyć dużo mówiliśmy o tym i, i możemy zauważyć, że kiedy ktoś mówi o sobie, że opuścił pierwszą miłość, że jest gorzej z tą miłością, że ona oziębła, to na podstawie czego to mówi? Mówi to na podstawie tego, że mniej się modli, że mniej świadczy, że kiedyś był taki zapalony dla Chrystusa, żeby bliźnim, tak jak tu Rafał powiedział, codziennie jechać gdzieś, iść. Z, z tych takich działań opadł. I mówi, no i ta pierwsza miłość jest... jest mniejsza, ochłod, och, ochłodziło się. Ale bardzo rzadko spotkacie ludzi, którzy mówią ozięba moja pierwsza miłość, bo, bo nie szukam społeczności z Chrystusem. Bo nie szukam takich momentów, kiedy jestem sam na sam, kiedy przeżywam taką albo górę przemienienia, albo taką komorę pokuty, modlitwy. Bardzo rzadko z tej strony. Wiecie, miłość ozięba, bo tak, bo tu nie działam, tam nie działam, tam nie działam, tam nie działam, ale bardzo rzadko dochodzą do wniosku, że miłość ozięba, bo tu coś się skończyło, tu coś Zaczęło mniej dopływać. Myślę, że dlatego tak nie mówią, ponieważ nigdy tak nie robili, nigdy nie płynęło tak, nigdy nie szukali tego. Chcę wam powiedzieć, gdzie i w którym momencie, może więcej troszeczkę, w którym momencie zmieniło się moje życie, chrześcijańskie życie. W którym momencie nastąpił niesamowity zwrot Nie powiem, no, wspaniały, wspaniały, niesamowity zwrot, jakość życia z Bogiem. Właśnie w tym momencie, w tym momencie, kiedy zrozumiałem, że trzeba zaprzeć się samego siebie, żeby iść za Jezusem, żeby w ogóle On przyjął mnie jako ucznia, to muszę się zaprzeć samego siebie i, i umierać dla siebie. I wtedy zaczęła się walka z sobą samym. I kiedy to się zaczęło, powiem, miłość rozpaliła się na nowo. Pierwsza miłość do Chrystusa. I nie ma nie, nie, ma większej, nie ma większego źródła otrzymania miłości Bożej, wejścia w Bożą miłość, zrozumienia Bożej miłości, nie ma większego źródła jak krzyż. Jeśli, powiem, powiem tak, tak, jeśli myślisz, że najlepiej chyba otrzymać miłość, jak się siedzi w fotelu i ma się kawę pod ręką, i tak się zamknie oczy, i niech spłynie na mnie ta Boża miłość, niech się wzbudzi gorąca miłość. To jest najlepsze. To by było najlepsze. A co ma z miłością, kiedy umieram? Kiedy przybijam do krzyża swoje ja? To jest ciężkie, to jest cierpienie. I powiem, i nie ma bardziej rzeczywistego, realnego źródła przypływu miłości. Bożej do Boga, do Chrystusa, jak wtedy, gdy, gdy muszę krzyżować swoje ja. Bo to jest oddanie swojego życia. To jest oddanie siebie całego Bogu. Jak myślicie, czy Abraham po tej ofierze tam, po tych... Po tych nie, nie, nie, nie, nie to niezrozumiałych dla nas, szkoda, że nie ma więcej napisanej, co on czuł, co on w sercu miał, gdy szedł tam na tą górę, gdy usłyszał, tylko usłyszał ofiary Mizaka i później cały. Czy gdy on schodził, to był bardziej zawiedziony Bogiem? Mniej go miłował? Czy więcej? Bez wątpienia. Więcej. Ja, myślę, że dopiero wybuchła ta miłość do Boga w Jego sercu. Gdy ofiarował, gdy przeszedł to. Bo wtedy, bo wtedy, wtedy rozumiesz, Piotr pisze w swoim pierwszym liście, jeden wiersz, tylko nie musicie otwierać, w czwartym rozdziale, pierwszy wiersz. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą. Co to znaczy uzbrójcie się, wy tą myślą? To znaczy pamiętać o tym, że Chrystus cierpiał w ciele. No, ja wiem, że on cierpiał się. ciele. To jest uzbrojenie się tą myślą? Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrojcie się też i wy tą myślą, gdyż kto w ciele cierpiał, podkreślam, w ciele, w nowym znaczy w tej Biblii Warszawskiej pisze cieleśnie i to jest niewłaściwy, niewłaściwe słowo, bo może być źle zrozumiane. Cieleśnie to znaczy rękę mi odcięło. Tak można to zrozumieć. Cieleśnie to znaczy choroba przyszła. Ale w ciele to znaczy wewnątrz, to znaczy tu w sercu. To nie jest spowodowane wirusem, to nie jest spowodowane bólem zadanym, pasem, ostrym narzędziem w ciele. Uzbrójcie się i wy tą myślą, gdyż kto w ciele cierpiał, zaniechał grzechu. Zaniechał grzechu. I wtedy zaczęła mi przyświecać ta myśl: zaniechać grzechu. Wtedy zbudziła się w moim sercu nadzieja: można zaniechać grzechu, zaniechać. Do tej pory moim problemem było: jak to zrobić? Boże, jak mogę to zrobić, żeby nie zasmucać Ciebie? Mnie to bardzo męczyło. A ja, ja spotykam mnóstwo ludzi, chrześcijan, których to wcale nie męczy. N nie męczy ich to. No, nie mówią o tym z entuzjazmem, ale mówią to tak jak bułka z masłem. Takiego jednego brata. Poznaliśmy, poznaliśmy, on tam był u nas na, na kuracji, taki bardzo gorliwy człowiek, młody w wierze, nie powiem z jakiego miasta, ale w zborze wychowanych, gdzie nic się o tym nie mówi, o czym dzisiaj tutaj Paweł mówił. I on naprawdę... on no bardzo gorliwy, na każdym nabożeństwie był, składał świadectwo, bardzo dobrze się czuł w zboże dziękował, mówi, że będzie nas w sercu miał, że zapadliśmy w jego serce głęboko że... i dzwoni do mnie i jak tam ma jakiś jakąś taką chwilę, że chce sobie porozmawiać, to, to dzwoni. Ja, ja go słucham tak i wiecie, mi się buźka uśmiecha, bo on tak mówi, jak on kocha Jezusa, naprawdę kocha Jezusa. I, i nie ma takiej rozmowy, gdzie by nie powiedział, no wiesz, bracie, nie, no my wszyscy jesteśmy grzesznikami, tak, no ja, mnie to, my, ja tego nie chcę, mi to bardzo, to, bo Jezus jest taki dobry, On jest godzien, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie? I, I wtedy mi aż, aż mnie tam, i czemu tak mówisz? Ale wiecie, że tak chrześcijanie mówią? Naprawdę chrześcijanie się chętnie utożsamiają z grzesznikami, bo kto nie jest grzeszy? Ale się nie utożsamiają ze świętymi. Świętymi jesteśmy. Sprawiedliwymi mamy być w naszym życiu. Sprawiedliwymi chcemy być. w naszej... Nawet nie mówią chcemy być, już nie mówię, jesteśmy sprawiedliwymi. Sprawiedliwie żyjemy w naszych domach. O, wow, wow. A tu jest, i, i, no i oczywiście jakie jedyne wyjście? Oczywiście chwała Jezusowi, że poniósł ofiarę, chwała za krew Jezusa Chrystusa, która oczyszcza. Ale to jest ubliżanie Chrystusowi i Jego ofierze. I Jego krwi. To jest sprowadzenie krwi Jezusa do poziomu krwi baranków. Starodestamentowych bo krew tych baranków ofiarowanych na, na ołtarzu, ona zabierała ten grzech z serca Izraelity i nic więcej nie mogła. A o krwi Jezusa jest powiedziana, że ona nie tylko, nie tylko na tym polega moc krwi Jezusa. Ona głębiej penetruje, tak? Z sumienia nasze przemienia. Ona głębiej idzie, ona powoduje, że, że, że grzech, który chce się rodzić, jest ścinany, powiem, jest niszczony, zanim wyrośnie. To jest moc krwi Jezusa. Bez porównania większa, ona prawdziwie gładzi grzechy i daje wolność od grzechów. I tu jest napisane, że, że jeśli się uzbroimy tą myślą, że kto w ciele cierpiał, to zaniecha grzechu. A to cierpienie przychodzi wtedy, kiedy zapieramy się siebie, kiedy musimy powiedzieć swojemu ja, swoim, swoim emocjom, swoim tym co nas tak słodkie jest, takie słodkie dla nas, takie dobre. My musimy powiedzieć nie, bo to jest z ciała, a z ducha jest co innego. bo to jest tak słodkie, żeby powiedzieć, ja już zrobiłem wszystko, ja już szykowałem wszystko, a teraz Paweł powinien powiedzieć, a ty posprzątaj, bo ja mam tam tyle rzeczy. To jest takie słodkie, to jest takie piękne, to jest takie wygodne, to jest takie racjonalne, to jest takie sprawiedliwe. Jeszcze masz po, posprzątać. Ciekawe, że ci podziękuję żona za to, jak wrócisz. Wiecie, to, to znaczy, a zrobić to, to znaczy... Znaczy naprawdę stracić swoje życie i stracić je tak cicho, że ci nie będą trąbić fanfary, traci się przed Bogiem. Bóg widzi tą ofiarę. I to jest miła ofiara. Składajcie ofiarę miłą Bogu. Napominam Was, bracia. I to jest, wiecie, i, i wtedy, i wtedy, wtedy, powiem, wtedy życie i relacja z Chrystusem nabiera całkiem innego wymiaru. Gdy składasz swoje życie. Gdy umierasz dla Chrystusa, dla Bożej sprawy. gdy Wtedy rozumiesz, co Jezus Chrystus przechodził. On cierpiał w ciele. I to nie jest mowa tylko o cierpieniach na dziedzińcu Piłata. Absolutnie nie. Nie tylko. O, tam też cierpiał, a tam cieleśnie cierpiał. Między innymi, tak? Ale mówiąc o, o cierpiał w ciele... To jest to, kiedy Jezus Chrystus musiał codziennie, co noc, często, bardzo często, bardzo często chodzić do Ojca, chodzić na osobność i modlić się i wołać do Ojca z łzami, z płaczem. Boże drogi, jak ja bym się cieszył, gdyby to w sercach wierzących ludzi ten obraz powstał, że Jezus chodził i się modlił z wielkim wołaniem i płaczem, jakbym był szczęśliwy, gdyby oni to zrozumieli za dni swojego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, oj, poniżasz chyba Pana Jezusa. Wiecie, my mamy Jezusa za takiego cherosa, za takiego, przyszedł z nieba i mój pokażę wam, jak się żyje. Popatrzcie. Byłoby tak, gdyby przyszedł jako Bóg w boskim ciele, ale przyszedł jako człowiek w naszym ciele. I wziął nasze ułomności na siebie i biedy nasze i wszedł w nasze walki. Żeby dać nam, ludziom, możliwość wyjścia z grzechu, z ciemności. Mógłby inaczej zrobić. Przy, przyjść jako faktycznie Bóg nietykalny, niedotykalny i nam dać takie życie. Takie, żeby nas nie tykał diabeł. Żeby go w ogóle odrzucało jak się znajdzie w zasięgu wzroku. Mógłby nam dojść takiego, nie wiem, ducha moc, mógłby. I byśmy byli wolni, i byśmy zwyciężali. Ale Boża droga jest inna. On przyoblekł się w nasze ciało. On wszedł w nasze warunki. On wszedł i wyprowadził nas, i wyprowadza nas. I uzbroić się tą myślą, to znaczy, że też tak żyć. I wtedy... I wtedy, I wtedy, kochani, pojawia się automatycznie, pojawia się jakby niezależnie wcale. Wiecie, tak, tak wiele problemów stwarza ludziom trwanie w modlitwie, tak? Modlitwa wierzącym, tak? Czytanie Słowa Bożego. Wiele, wiele, wiele problemów. O znowu, o znowu, o, o, znowu opuściłem się, o, o znowu. I to tak sobie kojarzą też z tą, tym brakiem, może, miłości czy oziemnięciem. A jeśli, a jeśli to, jeśli wejdzie, wchodzimy w to życie, to zapieranie się w tą walkę, to się, rodzi, to się rodzi samo z siebie. Nie umiesz żyć bez modlitwy, nie możesz żyć bez modlitwy, bo nie będziesz mógł zwyciężać. Nie możesz żyć bez społeczności z Bogiem, nie możesz żyć bez mocy Ducha Świętego. No, nie możesz żyć bez mocy Ducha Świętego, bo każdy dzień pokaże Ci, że przegrywasz. Po prostu przegrywasz nie umiesz się zaprzeć samego siebie, pełnisz swoją wolę, czynisz ją, pyskujesz, język nie taki, wszystko, wszystko, wszystko, wszystko. I co ci zostaje? O Bogu, że możemy iść do, do, pod krzyż. Tylko to ci zostaje. Ale wtedy, kiedy możesz iść pod krzyż, to nie musisz czytać słowa Bożego, po prostu dwa razy częściej pójdziesz pod krzyż. Nie musisz w modlitwie wołać, Panie, zmiłuj się nade mną, Panie, daj mi zwycięstwo, Panie, zabierz to moje ja, nienawidzę tego, nie musisz. Pójdziesz trzy razy częściej podkrzyż, a czy tam jest ograniczenie? Tak mi mówią. A co ci z tego, a co ty masz za problem, czy ty zgrzeszesz raz dziennie, czy dziesięć? Ja nie mam. To trzydziesiąty raz Chrystus nie przebaczy? I to jest ubliżanie Bogu. Ale jeśli wchodzisz w tą walkę z tym największym wrogiem, o czym Paweł powiedział, największym wrogiem, nie diabeł i nie świat, to są też straszni wrogowie. ale najgorszy, bo przynoszący najwięcej klęsk to jest nasze ciało, nasze ja. I gdy wchodzisz w tą śmiertelną walkę z nim, ze sobą, musisz, musisz modlić się, musisz być pełen słowa, Musisz mieć żywą społeczność, relację z Chrystusem, bo, bo, bo inaczej będziesz tak przegrywał, że, że tam nie ma w ogóle mowy o tym, tak? I musisz chodzić według ducha. I zaczynasz uczyć chodzić według ducha. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie popłażali rządzy cielesnej. I, i powiem, powiem tak, powiem tak, bo... Będziemy się modlić o dary Ducha Świętego. I mam wrażenie, że jeśli nie, nie, nie nauczymy się, i mam takie przekonanie, że gdybyśmy zaczęli modlitwę Panie, chcę daru Ducha Świętego, daj dar Ducha Świętego, a nie ma jeszcze w Tobie, nie dojrzałeś do tego, żeby chodzić według Ducha, to ci, to ci Bóg nie da. bo mało ducha, bo mało mocy ducha. No bo mało, Jasne, że mało. Mało uzdrowień, mało cudów, prawie wcale ich nie ma. Sporadyczne. Tęsknimy za tym. Mało ducha. Modl Więc daj Panie dary ducha. Ale jeśli nie, nie weszłeś w to, co jest podstawą ducha, to, to nie żądaj, to, to możesz prosić, ale wątpię, żeby Ci Bóg dał. Według Ducha postępuj. Zacznij postępować. Do tego przede wszystkim ci Bóg dał Ducha, żebyś postępował według Ducha, żebyś mógł żyć inaczej, prawda? I mówię więc, według Ducha postępujcie, a jeżeli będziemy postępowali, to nie będziemy pobażali rządzy cielesnej, to nie będziemy pobłażali sobie, to nie będziemy pobłażali tym, tym wszystkim rzeczom, z którymi nie możemy sobie poradzić teraz. jeszcze Mówimy To jest silniejsze ode mnie. A, bo nie chodzimy według Ducha, bo, bo, nie wiem, no dobrze by było chodzić według ducha, ale no, no, ja wiem, czy ja chodzę dzisiaj według ducha, czy nie chodzę, no, ale przyszło, weszłem do domu i nagle taka sytuacja, bach, bach, bach, bach, bach, bach poza, pozamiatane. Nie wiem, ale, a jak, ale jak będziesz zapierał się siebie samego i wchodził w tą walkę, to wtedy zrozumiesz, że musisz mieć ducha, bo żeby zwyciężyć swoje ja, Musi ci pomóc Duch Święty. To jest w Jego mocy, a nie w naszej. W naszej jest tylko zaparcie się siebie. W naszej jest tylko powiedzenie, Boże, chociaż mnie to ciągnie, chociaż mnie to rwie, chociaż tak bardzo chcę, chociaż, Boże, nie chcę tego robić. Boże, nie chcę swojej woli. Niech nawet przyjdzie cierpienie, niech przyjdzie krzywda, niech przyjdzie strata, ale nie chcę, ja chcę wolę Twoją. I to jest, i to jest nasze, i my to możemy zrobić. I Bóg to zostawił nam, a nie sobie. On tego za nas nie robi. Ale już w następnym momencie, kiedy idziemy na krzyż, to jest tak, jak o Jezusie jest powiedziane, że On w mocy Ducha ofiarował swoje życie. W mocy Ducha ofiarował swoje życie. On był wzmocniony Duchem Świętym, by iść i oddać swoje życie na, na krzyż. I w tym samym momencie otrzymujemy moc Ducha Świętego i każde zwycięstwo, co jest działanie Ducha Świętego, to jest przeżycie mocy Ducha Świętego. I wtedy to... Po prostu rozumiemy, tak? I jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jedna, jeszcze jedna, jakby, jeszcze jeden obraz. Jeśli to zrozumiemy, wiecie, jest wiele mowy, o, mowa o życiu chrześcijańskim, o życiu z Bogiem, o, o tym, żeby coś robić dla Boga, żeby być w tej woli Bożej. Bardzo rzadko słyszysz, że to jest praca nad sobą samym. Bardzo rzadko słyszysz. Dużo pracy jest na niwie tamtej. O, dużo pracy w całym światu, wszyscy dookoła niewierzący. Jej, dużo pracy, jasne, że dużo pracy, ale nie słyszysz. Tu potrzeba mi dużo. pracy, boju, walki. Bo... Nie słyszysz tego. A, a co słyszysz? Wszyscy jesteśmy bracie grzesznikami. Każdy z nas upada. O, to słyszysz. A nie słyszysz tego. Ciężka to jest walka. O, trudna to jest walka. O ile ja mam pracy. Ja, u nas, jak, jak, jak, jak wchodzi, wchodziło to w, na, w nasze życie zborowe i, i. później prawie każdy brat, jakby chodził do usługi, mówi, tyle mam. Tyle mam pracy. Z sobą. Wiecie, i, i to jest życie. I to jest życie, i, i, i tam w tym, w tym, i w tym, od tego momentu, jakby ta radość nie gaśnie. I, I ten zdrój nie wysycha. Codziennie się muszę przekonywać. Codziennie mam łaskę przekonywać się, że zdrój życia płynie. I wiele grzechów, i wiele grzechów, o wielu grzechach zapomniałem. Uzbrójcie się i w tą myślą, gdyż to w ciele cierpiał, zaniechał grzechu. I jestem wdzięczny Bogu, że wiele rzeczy jest zaniechanych w moim, zaniechanych w moim życiu. Patrzę na nich. Kiedyś były, kiedyś były nie do pokonania. Goliaty. A teraz, a teraz dzięki was. I to jest wolność. I to jest prawdziwa wolność, do której nas Chrystus Prowadzi. I nie dziwię się, kiedy następna walka staje przede mną. Nie myślę, że jestem słaby, o to tak jeszcze, nie, jak zwyciężasz, to <śmiech> one będą te pokusy. Póki w ciele jesteśmy, one będą, tak? Dlatego ten krzyż trzeba brać codziennie, bo codziennie się ten stary człowiek rodzi. I i zwróćcie uwagę, bracia, czy, czy tak to rozumiecie, życie z Bogiem, że to jest wielki bój i wielka praca nad sobą samym. Przede wszystkim najważniejsza i zajmująca najwięcej czasu. I to jest służba dla Boga. To jest arcykapłańska służba dla Boga. To jest arcykapłańska służba dla Boga, kiedy ofiarujesz ofiarę z siebie. Nie z tamtego brata, i nie z tego brata, i nie moja żona ma się uniżyć, a ty się masz uniżyć. Jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Bo Jezus się uniżył. I to jest niesamowite. I to jest niesamowite. I, i powiem, i miłość do Chrystusa, miłość do Chrystusa, powiem, wytryska jak, jak, jak ze strażarskiego szlachu. Każde zwycięstwo przynosi ci niesamowitą radość, niesamowitą wdzięczność do Boga. Inni mówią, zarozumiały będziesz. <grym> Nikt nie jest zarozumiały, kto bierze krzyż. Bóg, powie, powie, tyle, porażek poniesiesz, że, <grym> tyle porażek poniesiesz, że się na 100% przekonasz, że to nie jest z siebie. Że bez Boga nie zwyciężysz nic. Tyle razy się przekonasz sam, ale to nie będzie okrzyczane, wiecie, to nie będzie, to ty wiesz o tym. I nie wiem, eee, pysznisz się. Albo mówią prost, kłamiesz. Nieprawdę mówisz. Ja pamiętam jak, właśnie na początku w tym, stały tam brat taki jeden z zakazanicą i mówił, że... że on w swoim małżeństwie się nie kłóci ze swoją żoną, nie pamięta ile lat, 15 czy 20, nie może sobie przypomnieć żadnej kłótni. A siedzi go mnie następny wierzący jeden i mówi do drugiego, ty, przecież on kłamie. Jak to możliwe? Przecież to nic niemożliwe. Przecież są normalnie to mami ludzi. Ja to ja się znałem się trochę tego brata, że raczej nie stać go na to, żeby tak perfidnie kłamać, ale tak sobie myślałem, no ten jest przekonany 100%. a w naszym zboże w ciągu tego miesiąca akurat tak doszło do, do takiej kumulacji, że jeden z braci staje i mówi, między innymi tam oczywiście, tak, głoszącowa jakiś jako przykład podając, i mówi, nasze dzieci nigdy nie słyszały kłótni i nie wiedzą, co to znaczy kłótnia małżeńska. Nie dlatego, że żeśmy się pięknie ukrywali, po prostu się nie kłócimy, i te dzieci mają po dwadzieścia parę lat. Po dwadzieścia parę lat. I tamten brat by wtedy powiedział, no łże. A ja zanim wyszedłem i mówię, nasze dzieci nie znają kłótni. Nigdy nie przeżyli dramatu kłótni w małżeństwie, bo się nie kłócimy. I mają po 30 parę lat niektórzy, tak? Ci najstarsi. Przejeżdżałem kiedyś do takiego, przez Polskę i tam zajechaliśmy za takiego jednego brata, który jest niesamowicie w pracy dla pana. Mamy tyle programów. Mamy program taki, mamy program taki, program Alfa, program Beta, program Zeta. Nie znam ani jednego programu, rozumiecie? Ani jednego, w żaden problem, program nie weszłem. W żaden mamy materiały, mamy kursy, mamy, mamy to, co prowadzi, może młodzież, to mamy to młodzież, nie. Mam, dla małżeństw mamy, mam 60 programów dla małżeństw, 60 programów dla małżeństw. Ja mówię, ale mówię, u nas Boże. nie, mówię, u nas Boże małżeństwa żyją zgodnie. O, w to nie wierzę. To nie wierzę, nie ma takich małżeństw. O, to, ale to jest, no, to jest polityczna mowa i powiedz mu nie. Nie, nie wierzę. Nie ma. On wierzy w programy. Naprawdę, wierzy w programy. Ja nie wierzę w programy. <laughs> Chwała Bogu, bracia. To jest naprawdę wspaniałe życie. Chrystus jest naprawdę wspaniały, jest realny, jest prawdziwy. Naprawdę Duch Święty jest nam dany, żebyśmy z Niego korzystali każdego dnia. On chce się przejawiać, On chce powiem, pomóc nam wbijać te gwoździe i pamiętaj, kiedy umierasz dla siebie, to Duch cię wspiera w tym. To jest działanie Ducha, przeżywaj to, doświadczaj tego i świeć Bożym Światłem i świeć dla chwały Jezusa Chrystusa, bo to On nam przygotował. Amen. Bracia, chciałem się, się odnieść do, tak spojrzałem z perspektywy na moje życie i na podstawie słów Pana Jezusa z objawienia Jana, z drugiego, z drugiego rozdziału, gdzie wczoraj też czytał, czytał to Karol dzisiaj, Rafał powtórzył te słowa, gdzie Pan Jezus wypowiada. Tylko były one skończone na... Na czwartym wersecie, ale mam nieco, nieco przeciwko tobie, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Nieco. Wiecie, co, co nam się kojarzy ze słowem nieco? To jest takie coś, coś małe, coś takie drobne. Bo wcześniej co mówi w drugim? W drugim wersecie, co, co Pan Jezus mówi? Znam Twoje uczynki, Twoją pracę, czyli pracowitość, Twoją cierpliwość. I wiem. Że nie możesz znieść złych, i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Zobaczcie, rozpoznawanie, możemy powiedzieć, duchów, że to nie było, że przyszli zwodziciele, że chcą ich pociągnąć. Tak jesteś, tak? I trzeci rozdział, trzeci werset znowu powtórzony. Wytrwałeś. Też i masz cierpliwość, czyli wytrwałość znowu, cierpliwość i znowu pracowałeś dla imienia mego, pracowitość, a nie ustałeś. Nie ustałeś. I znowu czwarty werset. Ale mam ci nieco, tylko to nieco, tak? I na tym było zakończone wczoraj i dzisiaj, a dzisiaj tak mnie to poruszyło, bo przeczytałem piąty werset, bracia, i tak mnie to dotknęło, jak ja się nawróciłem to wiecie, to pierwsze to jest ta euforia, taka, takie uniesienie. Ale minęły rok, dwa lata, dużo jeździłem pociągami i teraz troszkę mniej. Ale wchodziłem do przedziału, usta się otwierały. Otwierałem Słowo Boże, mówiłem, ludzie słuchali. Jeżeli nie chcieli słuchać, podziękowali. I co się stało? Teraz wchodzę i milczę. Teraz wchodzę i milczę. Wiecie dlaczego? Bo chcę iść za Panem, na moich warunkach, nie na Jego warunkach. Przeczytam piąty werset. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj, pokutuj, że nie ma w Tobie tej pierwszej miłości. Trzeba pokutować za to. Pracię, dzisiaj to do mnie doszło. I pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki, a jeśli nie, przyjdę do Ciebie szybko i ruszę Twój świecznik z Jego miejsca. Jeśli nie będziesz, pokutował, Bracie, musimy pokutować, jeżeli nie ma w nas tego żaru, tej pierwszej miłości. Z tego trzeba też pokutować. I dzięki Bogu, że Bóg mi to dzisiaj widzi. Rafał czytał wczoraj. Karol, zobaczcie, słowo, słowo oddziałuje, słowo jest żywe, słowo działa. I chwała Panu, że, że mogę to doszczec. Jestem zbawiony, tak? Chodzę do zboru, żyję spokojnie, zgrzeszę, przychodzę pod o tron, Boże, wybacz. I taka letność weszła tak w życie. Taka, takie pójście za Panem na moich warunkach, nie zapieranie się siebie. tak? Tutaj dzisiaj teraz mówił Waldek, mówił też, yy, mówił też Paweł. Bracia, trzeba sobie wziąć to głęboko do serca, słowa Pana Jezusa. Pokutujmy, pokutujmy za to, że nie ma tej pierwszej miłości, tego żaru dla Pana. Z tego trzeba też pokutować, bracia. I chwała Panu, że, że pokazał mi to dzisiaj. Pokazał mi to. Tylko tyle chciałem się podzielić chwilę takim moim moją refleksją. Mówią o tej <stydz> opracie pierwszej miłości i często mówią, obracają to w taki sposób, że to jest przyszła jakaś mądrość z czasem, że oni się uspokoili, że ta pierwsza miłość to niekoniecznie jest nie, niekoniecznie coś pożądanego co przez To naprawdę jest zatrważające dla mnie, że już nawet do mnie przychodziły takie myśli, czy, czy da się wytrwać tej pierwszej miłości do prostu tej wdzięczności? Czy to jest taka naturalna kolej rzeczy? Chciałbym tylko powiedzieć, że, że chwała Chrystusowi za to, że, że on tych, którzy prawdziwie pragną za nimi zapytają się, samych siebie on trzyma w, tym, w tej pierwszej miłości. I dziękuję bracia za to, że się dzielicie tym swoim życiem, bo różnie to wygląda i chwała Panu. od 30 to jest sytuacja, kiedy teściowa Piotra panowała. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, rozdział od 30 a teściowa Szymona leżała w gorączce od razu też powiedzieli mu o niej podszedł więc i podniósł ją ująwszy za rękę i natychmiast opuściła ją gorączkę, a ona usługiwała im kiedy nastał wieczór i zaszło słońce Przynosili do niego wszystkich chorych oraz opętanych, a całe miasto zgromadziło się przed drzwiami. On zaś uzdrowił wielu cierpiących na różne choroby i wypędził wiele demonów, a nie pozwolił demonom mówić bo go znały 35 werset Chcę tylko do powiedzieć, późna, że do późna ludzie przychodzili, do późna pan jezus uzdrawiał i Ewangelia. 35. A wstawszy wczesnym rankiem Przed świtem Wyszedł i udał się na odludne miejsce I tam się modlił